historii Paweł Wieczorkiewicz, sowietolog, badacz dziejów najnowszych, wykładowca uniwersytecki, słynący nader oryginalnym spojrzeniem na historię, a także niebanalnymi opiniami. Wśród publikacji pana profesora wymienię dziś Bitwę Atlantycką, sprawę Tuchaczewskiego, historię wojen morskich, kampanię 1939 roku, historię Rosji, jest to uzupełnienie dzieła mistrza pana profesora Ludwika Bazelowa, a także historię polityczną Polski. 30 listopada w Auli Starego Buwu w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem W objęciach Wielkiego Brata. Tam pan profesor Wieczorkiewicz wygłosił referat pod tytułem Polska w Planach Stalina. I o to chciałam dziś pana profesora zapytać. Dzień dobry Państwu. No to myślę, że musielibyśmy usiąść tutaj z Państwem na dwa albo trzy dni i też byśmy wszystkiego sobie nie opowiedzieli, ale rozumiem, że chodzi o ogólny zarys tej problematyki. To bardzo trudne. Na początek podzielę się z Państwem pewną taką uwagą ogólną. Jeśli chodzi o kraje demokratyczne, w Azji Demokratyczna, jak druga rzecz pospolita. Historyk, jeżeli archiwa nie zostały zniszczone, ma dość proste zadanie. Idzie do archiwum i tam główne dokumenty, główne decyzje polityczne są odzwierciedlone, znajdują wyraz w różnego rodzaju rozporządzeniach, narady są zapisywane, stenografowane, posiedzenia parlamentu, rządu itd. itd. W krajach totalitarnych niestety tak nie jest po pierwsze, kluczowe decyzje wydawane są bardzo często na tak zwaną gębę, to znaczy bez żadnego pokwitowania. Ale po drugie, co znacznie ważniejsze, najistotniejsze szczeble władzy Stalin, jego otoczenie, jego dwór z tego kręgu nie mamy żadnych bezpośrednich zapisów. Tu warto powiedzieć, że Stalin zakazał kategorycznie notowania czegokolwiek w swojej obecności. Jeżeli on mówił, trzeba było to zapamiętać i wykonywać. No ale to jest duża trudność dla historyka. Co prawda kilku paladynów Stalinach, Ruszczow, Mikojan, Kaganowicz, Mołotow zostawiło pamiętniki, no ale te pamiętniki są pisane zwykle po latach i ogromnie zakłamane. W związku z tym, żeby odtworzyć to, co nie tyle samą politykę, bo ją poznajemy po faktach, ale intencje polityczne, koncepcje polityczne Stalina, jesteśmy zdani na Hipotezy. Możemy próbować domyślać się, czego chciał Stalin i dalej bazować na tych domysłach. Tego nigdy nie zweryfikujemy do końca. I to jest taka pierwsza uwaga. I druga. Ja bym zastanowił się, bo jest taka dość popularna Hipoteza, że Stalina, polityka wobec Polski wynikała z jego kompleksów, jakie miał. Wobec Polski, wobec Polaków. A to wiążące się z klęską 2020 roku, gdzie przecież Stalin swoim uporem niechęcią do wspomożenia tuchaczewskiego pod Warszawą zaprzepaścił szansę na zwycięstwo w kampanii Polski i na zwycięstwo rewolucji komunistycznej, przynajmniej w Europie Środkowej w 2020 roku. No i pośrednio ta niechęć Stalina mogłaby spływać na Polaków, którzy przetrzepali mu skórę. Jest generał Rumer opowiadał nawet, że udało mu się kiedyś wpaść na biwak ze swoją kawalerią w końcowym okresie wojny, gdzie godzinę czy półtorej wcześniej śniadał czy y, obiadował Stalin, więc Omar Stalin nie dostał się w ręce polskie w panicznej ucieczce. Ale druga sprawa polskich biografii Stalina to jest wątek jego ewentualnego polskiego pochodzenia. Jest bardzo mocno uzasadniona e, hipoteza. Przewalski. Przewalski. Słyszałam o tym. Generał Ale... Przepraszam, że przerwę. Ja oglądam co sobotę w nocy program Eduarda Radzińskiego, tak. który nosa do poszukiwania dokumentów ma jak chyba nikt w całej Rosji. On tak. się posługuje księgami na przykład wejść i wyjść do kremlowskiego gabinetu Stalina. On dociera do dokumentów i pamiętników takich zupełnie nieznaczących tak, ludzi. Oczywiście. Jego jakichś pomocników można powiedzieć perkusisty, którzy tak. właśnie od razu na gorąco notują co Hajzajim powiedział, gdzie był, co robił i kiedy pyknął fajkę. I on to właśnie powiedział, że jest to... Absolutna bzdura. No, a, ja mu wierzę. Ale ja bym jednak się zastanawiał. Przepraszam, ja bym tutaj Redzińskiemu nie wierzył do końca, <śmiech> bo proszę zwrócić uwagę, jednak zatrzymajmy się, bo to myślę ciekawe będzie dla słuchaczy. O tym, że Stalin jest synem Przewalskiego mówił Chruszczow, mówił Aleksandr Szelepin, czyli szef KGB w rozmowach z polskimi politykami. Taka pogłoska, czy taki pogląd powszechnie w sowieckiej elicie partyjnej lat 50. -tych, 60. -tych dominował. I co bardziej ciekawe, Stalina w czasach młodości kiedy uczęszczał do sławnego seminarium, do seminarium w, tak. koledzy nazywali konikiem Przewarskiego. A myślę, że na zasadzie plotek no, wiedziano dobrze, do kogo mama chodziła na posługi. Jest jeszcze jeden argument ciekawy, nie wprost źródło, do którego mógł być może nie dotrzeć Radziński, mianowicie sfałszowana fałszowana metryka urodzin, czy data urodzin Stalina. Stanie się naprawdę urodził rok wcześniej. pan było fałszowane tak, wszystko, ale być może, się być może właśnie chodziło o to, żeby ukryć możliwość ojcostwa Przewarskiego, bo Data 879 wyklucza ojcostwo. Prawdziwa data 78, czyli poczęcie, nie wyklucza. poczęcie nastąpiłoby na przyłomie 77-78, nie, nie wyklucza. Więc ja bym jednak się upierał. Warto by może było zrobić taką rzecz, ktoś mi poddał ten pomysł, na podstawie analizy portretów, na podstawie analizy zdjęć można dokonać takiego badania wykluczającego właściwie pokrewieństwo. Kształt ucha. Tak, tak. Mm -hmm, Więc mm -hmm. myślę, że należałoby spróbować zbadać. Powiem uszy z, to tam, przy najbliższej dobrze. okazji. Panie profesorze, ale wróćmy do głównego tematu. Do głównego tematu. Czy przypadkiem Stalin nie realizował tego zawołania Lenina Warszawa, Berlin, a potem, że Paryż? E to jasno, jakbym odpowiedział e, po rosyjsku, jak już tak rozmawiamy, bo oczywiście Warszawa leżała na drodze do Berlina i ten, kto ma Warszawę, ten ma właściwie Berlin w ręku na Warszawę Poznań jeszcze. I było oczywiste, że Polska była kluczem do polityki niemieckiej i europejskiej. Stalina i w okresie międzywojennym, i w okresie II wojny światowej, i po II wojnie światowej. I była ten plac darmę do ataku ewentualnego na Europę Zachodnią. Ale jeszcze wróćmy do jakichś indiosynkrazji i uprzedzeń, ale także i poglądów Stalina. Dodałbym jeszcze jedno Rzecz. Stalin na swój sposób szanował Polaków, znaczy miał pewien kompleks polski trochę inny. Wiedział, jako człowiek dobrze znający historię Rosji, bardzo dobrze, a studiujący tę historię, jakim cierniem, jakim wrzodem Imperium Rosyjskiego byli Polacy w XIX wieku. I kłopotów przysporzyli Rosji. I dlatego w 1944 roku w rozmowie z Dzilasem powiedział, że jest to jeden z dwóch narodów obok Węgrów, który zasługuje na to w Europie Środkowej, żeby mieć własną państwowość. Inne oczywiście, jeśli tam Czesi czy Bułgarzy, to mogą mieć, mogą nie mieć, bo są to narody chłopskie. Natomiast to są narody szlacheckie, o wysokim stopniu poczucia narod w związku z tym złamać się ich nie da. No można, tego już nie dopowiedział, ale można wydomniemywać, że tak sądził, można albo eksterminować do ostatniego i to próbował o. zrobić na naszych kresach do 1941 roku, no albo... I te kresy tak, odchapał tak, tak, albo, albo trzeba pogodzić się z tym, że ta Polska taka czy inna, podporządkowana oczywiście jakoś tam sowieckiej Rosji, ale musi istnieć, natomiast wydaje mi się, że Stalin na podstawie znajomości historii odrzucał koncepcję Polskiej Republiki Sowieckiej. Nie. 17 tak. Republiki. Żeby był zbyt rozsądnym politykiem Żeby nie zdawać sobie sprawy Że to będzie oczywiście jad Który zatruje od środka Imperium Sowieckie tak ten polski jad im sporo kłopotów przysporzył Wyobraźmy sobie co gdybyśmy byli członkiem Tą właśnie XVII tak, tej, tej Z tego rodziny. co wiem w niektórych szkołach Uczono, że Polska jest taką nieformalną no, no. Radzieckiej Nieformalną xvii no, no, no, Republiką no, no. Ale przyjdzie czas kiedy zechce Paść w objęcia wielkiego brata O których właśnie mówimy Pana zdaniem i te kompleksy, i ewentualne więzy krwi, Kwi, tak. i niewątpliwie ogromna determinacja właśnie w wykonaniu tego politycznego testamentu Lenina, żeby płomień rewolucji ogarnął hmm. całą Europę jak najszybciej i jak najszerzej. I czy w końcu udławił się tą Polską, czy się nie udławił? Stalin, oczywiście myślę, że nie, Stalin ją sprawił bardzo dobrze, natomiast jego następcą zaczęła stawać w gardle, dopiero później. Natomiast jeszcze wróćmy do Stalina, bo ja bym powiedział tak, ja bym właśnie ten wątek osobisty raczej wbrew wielu historykom odrzucił. Myślę, że Stalin był zbyt poważnym politykiem, mężem stanu, jakby nie, znaczy zbrodniarzem, ale mężem stanu zarazem to się nie wyklucza, bo był wielkiego formatu politykiem, wielkim... Jak, ale też wady miał tak, wielkie, nie, jak, jak, jak każdy wielki tak, człowiek, jak, czyli mściwy tak, był tak, też wielki. Oczywiście, jak mówi o nim Degor, wielki człowiek, wielki zbrodniarz. Ogromny zbrodniarz, największy ludobójca chyba w historii, ale przy tym polityk, który potrafił bardzo skutecznie realizować swoje cele polityczne. I teraz jakie były cele Stalina przed 1939 rokiem? Cel był moim zdaniem oczywisty. Porozumienie z Niemcami, za wszelką cenę. Z Niemcami przed hitlerowskimi albo hitlerowskimi. Z hitlerowskimi nawet lepiej niż z weimarskimi. Ale żeby porozumieć się z Niemcami hitlerowskimi trzeba było, aby obie strony tego chciały. Hitler był najdalszy od porozumienia się ze Stalinem i Stalin, jak napisał ten jest z pamiętnikarzy, zachowywał się jak odtrącana, narzeczona, która przymilia się do pana młodego, który nie bardzo chce iść w konkurę. Przymilał się w bardzo różny sposób. Od 1933 roku składał bezustannie oferty powrotu do Paktu Rapelleńskiego, czyli do Sojuszu Sowiecko-Niemieckiego. To się dopiero udało w 1939 roku, kiedy Hitler został postawiony przed faktami dokonanymi przez Brytyjczyków i przez Polaków w ostatni Sojuszu Polsko-Brytyjskiego. I to była realizacja najlepszego wariantu Stalina. W tym wariancie, jak pani powiedziała, bo to bardzo mi się podoba to określenie, po nachapaniu się połową Polski, Stalin postanowił tę połowę Polski spokojnie strawić. Trawił ją planowo. Zwróćcie państwo uwagę, że były cztery deportacje z Kresów. Gdyby nie wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, byłoby... Byłyby następne 4 czy 8. Aż, aż do końca. Aż, aż do ostatniego tak. niemowlęcia. Aż do ostatniego niemowlęcia całkowicie z panią y, zgadzam. Oczywiście. Chodziło po prostu o to, żeby bez względu na to, jak ułożą się potem stosunki międzynarodowe, czy, czy Niemcy wykrają wojnę, czy Anglosaś z Francją, żeby można było powiedzieć, nie istnieje kwestia Polska za Bugiem, bo nie ma tam żadnego Polaka. Żeby no jest... zresztą w ogóle wejście 17 września przecież odbyło się na tej zasadzie, że Kreml uznał, że to są tereny niczyje. Tak, tak, Polski tak. Już, nie ma. już nie ma. oczywiście, w związku z tym tak mi tłumaczył taki profesor, który przywiózł dokumenty katyńskie, tak mi właśnie tłumaczył ale ja bym, profesor Skowronek. Ale, ten, ja bym dodał, ale ja bym dodał jedną rzecz, bo też na to nie zwraca się większej uwagi, a to jest rzecz ciekawa, nawet fascynująca, gry, jaką podjął Stalin w 1939 roku. Stalin mianowicie zrobił wszystko, wkraczając do Polski możliwie późno, bo nie chciał brać współciężaru pełnej wojny z armią polską, z Wehrmachtem. Chciał, żeby Niemcy się troszkę wykrwawili Niemcy załatwili za niego ten obowiązek. Obowiązek. Natomiast od 1 do 17 września podejmuje bardzo wyrafinowaną grę polityczną w dwóch celach. Po pierwsze, żeby uśpić kierownictwo polskie na temat intencji sowieckiej. Przeambasador sowiecki Szalonow cały czas opowiada, że Związek Sowiecki nieredwie przyjdzie Polsce z pomocą. On będzie sprzedawał materiały wojskowe, opatrunkowe, że on w ogóle jedzie to uzgodnić, że nawet broń dostaniemy od Sowietów, więc przyjazne sąsiedztwo. O ile wiem, no... transporty z bronią jeszcze po wybuchu wojny przejeżdżały przez Prusy z niemieckich fabryk na na Syberii do Niemiec. A to oczywiste. I sprawa druga. Stalin grał grę, aby zniechęcić Francję do uderzenia na Niemcy. Starał się to zrobić. To mu się udało. A Zaraz... czy chciał przy okazji wykrwawić Anglię, bo tak, wywiązany tak, tak, tak. był Hitler ale... wojną w Anglii. Ale, ale najpierw najpierw chciał załatwić sprawę Polską. Otóż gdyby Francuzi uderzyli na Niemcy, być może nie było zupełnie nierealne. My uważamy, że Francuzi zupełnie nie chcieli. Nie. Francuzi trafnie obserwowali sytuację. W momencie, kiedy Sowieci mieli wyjść do Polski, atakowanie Niemiec nie miało sensu na zachodzie, bo Polska już była bez szans. I to było tylko niepotrzebne z punktu widzenia francuskiego narażanie się. Natomiast w wypadku, jeśli Sowieci by nie weszli, Arystani robił wszystko, żeby przekazać Francuzów, że wejdą, poprzez różnego rodzaju przecieki wywiadowcze inne. Więc jeśli Francuzi wiedzieli, że Sowieci wejdą, powstrzymali swoją przygotowaną jednak ofensywę na dość dużą skalę na Niemcy, na Zachodzie. Tu Zgodny jestem z Leszkiem Moczulskim, wybitnym badaczem kampanii 39 roku. Obaj sądzimy, że nie doceniamy możliwości armii francuskiej w 39 roku i jednak pełnego no, zdrowego rozsądku generalicji francuskich, która uważała, że jest szansa, żeby zadać Niemcom bolesność cios, ale tylko pod warunkiem, że będą na zachodzie Słabi, to znaczy, że nie rozprawią się Polską, że będą związani w Polsce. Wejście Sowietów do Polski oznaczało, że Niemcy mogą szybko przerzucić grosił na front zachodni, wtedy już uderzenie nie miało sensu. To wynika z kalendera. Sowieci weszli 17 września, Francuzi mieli już 19 września do ofensywy, dlatego właśnie 17 września weszli do Polski. Myślę, że nie musimy mówić, bo to są rzeczy ogólnie znane, warto tylko je przypomnieć, o ludobójczych praktykach władzy sowieckiej na ziemiach polskich okupowanych, zagarniętych poddanych sowieckiej okupacji. Nie o 200 tysiącach aresztowanych polskich, uwięzionych żołnierzy. My w ogóle nie prowadzimy takich porównań, a szkoda, bo ci, którzy wywodzą się tradycyjnie, jest to większość społeczeństwa z generalnej guberni uważają i mają wizję zbrodni, dominującą zbrodni niemieckich. Ci, którzy wodzą się z kresów, pamiętają o zbrodniach sowieckich. Otóż trzeba te dwie machiny zbrodnicze, nie usprawiedliwiając Niemców w najmniejszym stopniu porównać dorobek, jeżeli tak w cudzysłowie można by powiedzieć, sowiecki, i niemiecki do czerwca 1941 roku, kiedy jest porównywalne, bo Sowieci mieli połowę Polski, Niemcy połowę Polski, wskazuje, że okupacja, tak, że okupacja sowiecka była jeszcze groźniejsza, jeszcze bardziej ludobójcza jeszcze bardziej nastawiona na wyniszczenie jakichkolwiek śladów polskości, bo to nie są tylko deportacje, ale na przykład systematyczne niszczenie wszystkich polskich pamiątek historycznych. No, całej architektury które, rezydencjonalnej. Tak, wszystko, wszystko szło pod młotek, pod nóż do pieca. To była świadomie akcja zmierzająca do zatarcia jakichkolwiek śladów polskości no, na ziemię, które są kolebkami Polaków. Panie profesorze, zatrzymaliśmy się na 17 września, ja czytałam gdzieś, że 17 października w Lwowie podobno Hitler i Stalin spotkali się na tajnej naradzie. Co z niej wynikło, może się dowiem za tydzień od Eduarda Radzińskiego, bo on też o tym wspominał ostatnio. A my, panie profesorze, dziś musimy już kończyć. Umawiamy się na następne spotkanie. Pomówimy o tym, jak Stalin realizował swoje plany wobec Polski w czasie wojny, no i jak po wojnie. Po wojnie. Przypomnę Państwu, że gościem dzisiejszego wydania Tajnej Historii Polski był Profesor Paweł Wieczorkiewicz Wspaniały historyk, badacz dziejów najnowszych A żegna Państwa Olga Braniecka. Do widzenia Głowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości To nieprawda, prawda, kłamstwo Tajna historia Polski